Witamy w 34 celuloidzie. witam was Okrza. I Cortez, zapraszamy. I... I zapraszamy. No to Cortez jedziesz. Jedziemy. Dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnym panu, który bardzo, bardzo lubię. Vincenzo Natali. Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo. Vincenzo. Natali. Pan Natali jest reżyserem Cuba. Mhm. I zrealizował jeszcze parę innych filmów, o których za chwilę powiem. Natomiast w tej chwili przybierza się do realizacji filmu Splice. Spliced. Splice. Film miał być początkowo filmem animowanym, ale w rezultacie skł skłoniło wszystkich do realizacji filmu aktorskiego. Oparze naukowców, którzy zaczynają eksperymentować z DNA, zaczynają robić krzyżówki pomiędzy poszczególnymi zwierzętami, aż dochodzi do momentu, kiedy panowie nabierają ochoty na to, żeby eksperymentować z, z samicami. <laughs> Bardzo możliwe, z samicami, z facetami, oh. e, z ludźmi, generalnie oh. z ludźmi, żeby krzyżować e, zwierzęta z ludźmi. Mi to przypomina wyspę... Doktora Moreau. Tak. Type ta ma.. Nie, taki, nie, nie jest... najgorszy na ten film, wcale nie był taki fatalny, jak, jak malowali go polscy recenzenci. Taki normalny przecież. Tak, tak, uglonowej. No, no stara to jest jakby. Tu, Michael jest tu... klasyka, prawda? Klasyka, klasyka tak, gatunku. To jest zupełnie coś innego, ale ja mówię, ja mówię o tej nowej. To jest, to jest zupełnie. Nowe. Ja jestem bardzo. Oczywiście ten.. Ten opis jest bardzo sztampowy, no bo jednak hmm. e, e, tego typu projekty bardzo łatwo można... A to, właśnie, co ciekawego w tym widzisz? Bo to jest takie... Widzę w ciekawego w tym po prostu nazwisko reżysera. a okej, okej. Po prostu idę, pójdę na ten film dla, dla reżysera, dla Nataliego. Poza Cube'em, który był chyba jedyną dobrą częścią tego cyklu. Hmm. No tak, tak. Cube się zgadzam. On jeszcze zrealizował kilka innych filmów, które obejrzałem z równym zainteresowaniem. Zrealizował cyfer z mm -hmm. cyber. Nie najgorszy, najgorszy. Podoba mi, znaczy, ciekawe, to, było to, no. to było coś takiego, to było coś ciekawszego, Oczywiście to było o tych agentach i tak dalej. A to, było... dobrze to Dobrze się oglądało, dobrze się Oprócz tego jeszcze zrobił to, to e, nothing. czy tam wielkie nic, coś takiego. O dwóch. O, dwóch, o to jest o... ciekawe, tego nie widziałem, widziałeś to? Widziałem no, to. Tak. O, o, to. Widział o dwóch facetach, którzy... Dałem dawałem z tego? Nie, nie. O dwóch facetach, którzy. którzy w takich dwóch nierobach że w końcu się wkurzają na świat i po prostu życzą sobie, żeby ten świat zniknął i nagle... Ten świat znika. Znika. Mhm. I mamy I oni... cały film nakręcony tak naprawdę na, nie, no, nie wiem, na Blue Boxie, tak? To nie, Boxie. nie, w w bieli. bieli się okazuje, że oni są po prostu w wielkiej nicości, są sami, tylko oni, budynek, w którym żyją i jesz. Tak. I, I co można zrobić z dwukolorowym? Tak, pomysł, poszukajcie. Bardzo polecamy. Znaczy, na pewno polecamy, ja nie mogę polecić, już nie widziałem. Pierwszy widział, poleca. Tak, tak. Więc oczywiście pomysł jest fantastyczny. No tak, w każdym razie. Cube, Cypher, Nothing. nothing? Mhm. I jeszcze krótkometrażowy film, który niedawno widziałem, Elevated, czyli Uniesiony, mhm, Wywindowany. Mhm, taki krótkometrażowy film, bardzo fajny, opowiadający o. O, o, nie wiem, o parze pasażerów windy, do której nagle wpada pracownik ochrony, twierdząc, że obcy opanowali budynek i w tym momencie my musimy lecieć na górę. I po prostu to można zrobić w takim zamkniętym... To coś takiego, taki, taki Cube, tylko właśnie takim, te, te, takie zamknięte pomieszczenie no. i tak dalej. Bardzo to jest bardzo fajne. Generalnie reżyser jest na tyle fajny, że z miłą chęcią pójdę na film Splice, kiedy ujrzy światło Ja... Tak zupełnie.. Um, prosi nas o to, żebyśmy mówili więcej o serialach i będziemy. Tak no to będę czytamy oczywiście te uwagi, które macie tam. Piszcie, piszcie komentarze, bo my naprawdę to czytamy i tam z w całości tych komentarzy się jakiś tam nowy kształt tego, co chcemy robić. A chcemy zrobić taką małą no rewolucję, ale może ewolucję naszych recenzji i tego jak wygląda cel, więc to już niedługo. To tak na marginesie. <śmiech> Zachęcamy do komentowania. Ja chciałem powiedzieć, że pojawił się nowy serial dla tych, którzy są już znudzeni i losem i. Z galami Battle i Star Legalami, Star Galacticami i różnymi innymi rzeczami, które oglądacie, pojawia się nowy serial, nazywa się DRIVE. W serialu zobaczyliśmy jedno nazwisko, dzięki któremu na pewno będziemy go oglądać, to jest pan Nathan Filon, którego ja nazywam nowym, nowym Harrisonem Fordem. Tak. Człowiek, który grał główną rolę w takim bardzo fajnym serialu, który też polecamy. Firefly, Firefly. w filmie Serenity. I w filmie Serenity, które notabene, o, zobacz, urodził nam się news, popatrz. Który notabene, jeżeli tego nie znacie, to jest bardzo kultowy serial SF. Taki bardzo, jakby to powiedzieć, my już kiedyś o tym mówiliśmy, to jest taki, taki serial o Hanie Solo. I on gra tam właśnie taki Hanna Solo. To jest takie połączenie serialu SF ze z serialem Młodzikim Zachodzi. Wszystko, tego wam brakowało w najnowszych no, wojnach, to właśnie Maciej ale no, notabene, Poczeka, słyszałem od Oxford no, właśnie, że, że Serenity przebiło... No właśnie, właśnie o... O to, chcę o tym powiedzieć. Chcę o no, tym powiedzieć, dlatego tego zmierzam. Serenity jest taki bardzo prestiżowy magazyn SF, że się nazywa SF, Sci-fi? Nie, nie pamiętam, w każdym razie magazyn, bardzo prestiżowy magazyn SF. Nie pamiętam nazwy, po prostu wydaje mi się SF Monty czy coś takiego. To każdym to jakbyś zrobił... powiedział... O, czekaj, czekaj, czekaj, no, skończę, skończę. skończę. Tylko magazyn um, uf zrobił co, coroczne plebiscy najlepszych, najfajniejszych filmów SF i co ciekawe na pierwszym miejscu nie był Gwiezdny wojny, to właśnie Serenity. Co wszyscy fani SF odnotowali oczywiście. Także dlatego warto chociażby to zobaczyć. My czy przypadkiem nie recenzowaliśmy Serenity, Piotr? Oczywiście. No właśnie, no tak mi się przypomniałeś. jeszcze. Sprawdźcie sobie w archiwum i i do szczególnych odsłuchajcie. Tak, po, polecamy naprawdę. No w każdym razie. Wracając do tematu, Nathan Filon, główny tam sprawca tego serialu, znaczy sprawca, no główny aktor tego serialu, e, gra wiązaniu Drive. Drive opowiada o ludziach, którzy uczestniczą w wyścigu przez, e, chyba Stany z jedną, że czytałem tak, e, Bardzo fajny pomysł i, i chociażby dla tego aktora warto to zobaczyć, no bo wróżę mu przyszłość, naprawdę, widzę go coraz więcej, coraz częściej. Ostatnio w Loście mieliście na pewno go okazję oglądać. W jednym z odcinków. I a i, I do. Do, do, do, do No to tak nawet pamięta tytuły tak dobrze z Was no. To tyle, jeżeli chodzi o. Ja chciałbym powiedzieć Wam o nowym filmie, który będzie realizowany przez Rona Howarda. Howard ostatnio tak nas zaszczycił serią wielkich dramatów z Russellem Crowe w roli głównej. A się już troszeczkę zmęczyłem parą mhm. Crowe. No, on, on, on już jest troszeczkę taki. Tak, jak tak, sprowadza. tak. Właśnie, coś nowego by było. I Howard rzeczywiście sięga po coś nowego, coś nietypowego jak dla niego, m, dlatego, że sięga po SF. Mhm. Film jest remajkiem projektu Forbina, podaję z lat 70. i historia przywodzi na myśl gry wojenne z mafii Frederickiem. Amerykanie tworzą superkomputer, który ma super szybką, sztuczną inteligencję i. Ma po prostu zarządzać wszelkimi dziedzinami życia Amerykanów. Ma dbać o, o bezpieczeństwo, o wygodę, o to, o, ćmo, o To o. Tak tak po prostu taki komputer, który się zajmuje właśnie takimi sprawami administracyjnymi. I wszystko byłoby dobre, gdyby nie fakt, że Rosjanie tworzą również analogiczny komputer. I nagle się okazuje, że oba komputery dogadały się między sobą. W tym momencie stajemy przed wizją, Czegoś, co James Cameron zrobił w Terminatorze, to znaczy, że są ludzie kontra maszyny i w bardzo szybkim tempie ludzie muszą znaleźć jakieś antidotum na sytuację, dlatego że to się robić gorąco, nieciekawie. Piotr, ty sztampy, na go nie ciekawie. jakieś 10 naprawdę? Nie, nie, ale, po, ale najpierw opowiadasz to, na naszych, po, czekaj, tak, po, słuchaj, po, najpierw opowiadasz o jakimś, e, jakichś eksperymentach z DNA, nie, no, krzyżówki robią od. Zaczynając od zwierzęta, powiem, że jest na ludziach, a teraz mi opowiesz, że komputer zawładnie zakładnie o pożyciel. No tak, dokładnie. Pomyśl gnioty, sobie, że, no, po pomysł sobie, sobie, że... Właśnie, ale... Bo ja jednak pokładam zaufany w tych reżyserach. I w tym, który będzie realizował e, film, o którym wcześniej. I w, w Ronnie Howardie. Dlatego, że to są reżysery, które rzeczywiście... Z dorobkiem. Dorobkiem, tak, tak, tak, tak. Ja wiem, że może to będzie temat, który odrzuca początkowo, ale wydaje mi się, że ujęcie może być ciekawe. Siłą rzeczy, przez bardzo wiele lat próbowano powtórzyć sukces gier wojennych, a pomyśl sobie, że ile sztamp powstało tego typu, dlatego że nie potrafili napisać lepszego scenariusza niż gry wojenne. A jednak jakbyś opowiedział komuś scenariusz gier wojennych, to byś stwierdził tego sztampa. No dobra. Tak samo ja liczę. Bardzo znaczy, Wiesz, ale to jest też tak. Pamiętaj, że to, co my dzisiaj uznajemy za sztampę, bo było wielokrotnie powielane, kiedyś ktoś musiał wymyśleć, kiedyś ktoś musiał zacząć ten temat od jakiejś ciekawej strony. Na przykład tak, jak jest z grami wojennymi. No to dzisiaj mamy tych filmów takich osnutych na 1984 takich wątkach, yy, bardzo takich, wiesz, związanych z, z inwigilacją, z takim, wiesz, z, z walką mocarstw, mm. z, z, z to jest dużo, to jest naprawdę dużo, A to jest... z kontrolą jakichś takich... Ja wiem, ja wiem, masz rację, ja wiem, że czasami filmy, które są sztampowe, na początku nie są, jeżeli mówią o czymś nowym. No tak. Okej, okay, masz rację, ale przyznaj się, że w momencie, kiedy go oglądasz na przykład Mumie, to, to wiesz, mogło ci się podobać, mogła ci się nie podobać, ale jednak miałeś to wrażenie, że to są takie odpadki po Indianie Jonesie, prawda? No trochę tak. No właśnie, a jednak. No, fajne odpadki takie same. Tak, jest fajne, tak, ale. ale, ale od... Dobre resztki z obiadu. <laughs> psy się tym najedzą. No. A, natomiast ja się spotkałem z opiniami ludzi, którzy obejrzeli Mumie na początku, a później Indiana Jonesa i stwierdzili, że Indiana Jones im nie pasuje, dlatego że w Mumie oni mają to w takiej formie podanej, tak fajnej, mhm. że już. Nie chcą e, oglądać Indiana Jonesa, co dla mnie jest oczywiście jakimś bluźnierstwem. No, tak. no bo sam się wychowałem na Indiana Jonesie, ale to w, w tym momencie można to tak samo tutaj. Właśnie, że ktoś, no. ja, ja tylko na, krótko na koniec, bo na przykład mamy parę informacji, które są, są mało ciekawe. A, ale zauważyłem, że Clive Owen będzie grał u Co prawda to są dwa dobre nazwiska. Film się będzie nazywał The International i ja będzie opowiadał jakiś aliancik Terpolu, który się instytucję finansową sprawdze Sprawdzę, nieważne. Fajnie, bo Tykwer zrobi thriller, fajnie, bo, bo będzie w nim uklejował ale uwaga, jak y, y, zobaczycie sobie, y, co zrobił facet, który to napisał, to zrobił Eon Flux, wow. I, i to nie film, <śmiech> tylko serial, na MTV leciał, no, i to jest dopiero kombinacja, <śmiech> <śmiech> dobra, na razie będziemy wam puszczać y, kawałek, który się nazywa The Bitter End, to jest grupa? Grupa Steadman. Tak, grupa, grupa, szlachtysta. Tak, grupa. Pokażę, jak przygotujesz naszą muzykę. <laughs> I to jego wincie, jeżeli Wam się nie podoba muzyka, to do niego. Uh, Steadman, The Bigger End. W celu, gdzie zaraz przejdziemy do recenzji. Dobry tytuł wybrałeś. Go, go, gorzki koniec. Dzisiaj rzeczywiście będziemy omawiać 300, mm -hmm. na który czekaliśmy strasznie długo, bo. No bo jest, nie, u, nie oszukujmy się. jest fantastyczny. Już mówiliśmy wcześniej, że, że czekamy na ten film. No czekamy na ten film. No, widzieliśmy go jakiś czas temu. Teraz dopiero mam okazję zrezygnować, także. No mamy trochę mieszane uczucia, no. Naprawdę? <grym> to... Tak? Tak? No, no ja nie, mam. Ja, to, to powiedz, dlaczego nie masz. Nie, nie, nie, opowiem nie, nie, nie, słuchaj, nie, nie. Znaczy... To zawsze znaczy, powiem tak, ja się spodziewałem, że to będzie hała. E, nie jestem tak rozczarowany, jak mógłbym być, Aha. dlatego że w tej chale poziom precyzji wizualnej i poziom takiego wysublimowania i takiego, e, takiego takiego niesamowitego kunsztu, jeżeli chodzi o obraz, dźwięk, montaż, technikę, e, e, do, choreografię, dopracowanie jest po prostu niesamowity. Tak. To jest. Obraz, który po prostu... Ktoś powiedział bardzo dobrze, nie pamiętam, chyba jakiś recenzent, bo przyznaję się, czytałem recenzję później. Jakiś recenzent napisał, że dla niego to jest jak jedna niekończąca się reklamówka Perfum albo BMW. To rzeczywiście że reżyser, który mm. zdaje się reklamówki. To jest taka niekończąca się reklamówka, tak jak reklamówki Perfum, są tak niesamowicie wyglądają jak taki ruchomy obraz. rzeczywiście. Nie ja wiem, są spe mm. specjalnie dobrane kobiety, specjalnie dobrani mężczyźni, Tak prawda? jest, tak. Oni, są, oni rzeczywiście tak jakby zeszli z okładek jakichś, nie wiem, no, no, no, no, z no. billboardów. Tak, Ta, z billboardów, z reklam, właśnie perfum, reklamy perfum są takie strasznie wystudiowane, takie eleganckie, do przesady. No, to mm. właśnie, to jest, no, to jest porażające, no bo wydawałoby się, że jeżeli chodzi o filmy z efektami specjalnymi, no widzieliśmy już wszystko. Widzieliśmy, trzy, widzieliśmy Sin City, widzieliśmy, nie wiem, parki urajskie, widzieliśmy Dni Niepodległości, Władcy Wierścielni, wszystko, Ale to nie o to chodzi. Teraz jakby te, te efekty wizualne przechodzą na następny poziom. Widać, że twórcy zaczynają, um, potrafią już coraz lepiej um, jakby nie, nie, nie muszą się jakoś specjalnie ograniczać do właśnie takich efektów komputerowych, standardowych znaczy, czy wywiązałych. Ja, ja ja ja ja narzędzie to. i potrafią go używać w taki sposób, żebyście ja się wiem. wszystko przekazać. Słuchaj, ja, ja Ci powiem tak. W momencie, kiedy, kiedy oglądasz Władcę Pierścieni, to poraża Cię może nie jakość e, efektów pierścieni, ale ogrom. No tak, prawda? Że tu jest tych, tych miliardów tych, tych małych ludzików, które tam latają no tak. i po prostu wiesz, ty, ty jesteś tym porażony, szczególnie kiedy siedzisz w kinie. No tak. Ja oglądając ten film, miałem takie wrażenie, że czasami realizujesz jakiś taki gigantyczny film, jakieś gigantyczne pieniądze, na przykład jakaś sensacja albo coś w tym stylu, a po czym oglądasz na przykład takie wściekłe psy, retino, mhm. i masz takie wrażenie, że ty czujesz, że ten film został zrobiony za małe pieniądze, ale ty nie czujesz tego, żeby to było jakaś, jakiś minus, tylko ty mhm. czujesz, że to były dobrze spożytkowane pieniądze. Według mnie ludzie, którzy inwestowali w ten film, Zainwestowali go, wiesz, z pomysłem, dlatego że mam, widać, że to jest coś zrobione w studio, to wszystko to było robione na blueboksie, ale widać, że efekty specjalne, jakie zostały wykorzystane, nie były nastawione jak w Władzy albo w Matrixie, na ogrom, mhm. tylko było na jakość i, i żeby z pomysłem to było wykorzystane. Na, na przykład sama scenografia, to, znaczy większość scenografii, Dobra, cała scenografia w filmie 300 została wygenerowana komputerowo. I nie, nie została wygenerowana komputerowo po to, żeby, żeby właśnie ludzi tym ogromem powalić, ale po to, żeby było koszta. No tak. Dlatego, że dzięki Mówię, temu... To jest narzędzie, to jest narzędzie. To jest narzędzie. To, to po prostu jest narzędzie. Tak, tak, tak. Została być nowinka, zaczęła być narzędzie, no o tym ja, znaczy, właśnie Przez to, że, że, że grafika komputerowa była we Władcy Pierścieni albo w Matryksie, to to podbiło wiadomo, budżet. Ta, budżet. Ta, no A, natomiast w 300 czytałem, że gdyby nie została wykorzystana scenografia wirtualna, to budżet potroiłby się z 60 milionów do 180. Okej. To, to jest, ciekawe. To, to jest wykorzystane. To, to jest, to jest, to Ktoś to, to po prostu wymyślał. Cortez, jak wyszedł z kina, powiedział e, taką mądrą rzecz. Chciałem sobie zachować na koniec, ale tak przypomniało mi się, że to będzie film kultowy. I ja właściwie nie, nie bardzo potrafiłem to zrozumieć, dlaczego Ty uważasz, że to będzie film kultowy. Ale pomyślałem sobie, że. No po pierwsze, znaczy najprościej byłoby sklasyfikować ten film jako film taki po, pokolenia MTV. To znaczy. Piękny, cudowny, ale właściwie nic w środku nie ma, pusty, bo, bo fakt faktem, jak przechodząc ten meritum, to scenariuszowo ten film jest słabiutki, jest słabiutki, jest tak, mamy, znaczy jest słabiutki jak słabiutki, no, historia jest ok, jest nakreślona okej, okay. kiedy zaczynają tak. się dialogi, to można zjechać pod fotel, no naprawdę, no, można to to, to no, czasami tak. można zjechać pod fotel, nie, no Piotrek, jest, no, jesteś, ja, bardzo, przepraszam. Jest bardzo... przepraszam cię bardzo, no. śmiałeś się, no śmiałeś się po prostu jak norka, jak zaczynali mówić, no przepraszam Cię, ale śmiałeś się, no śmiewałeś się jak norka. Kiedy aktorzy zaczynali te swoje monologi, a oni głównie operują tam monologami, e, nie ma dialogu jak jakby w samym tego słowa, znaczy wymiany myśli, jakiejś konfrontacji między bohaterami, no gdzieś tam dwie, trzy są, wątek... E, Poza tym wątkiem faktycznym bitwy o Ternopilę i te, te, tego króla Alamidasa, tak który tam żołnierz zbiera jest doklejona masa rzeczy, które albo wykorzystują w jakiś sposób fajne efekty, albo mają dawać nam wrażenie, że gdzieś tam jest jakaś taka skomplikowana fabuła i wartość moralna pod tym wszystkim. Kiedy tak naprawdę historia jest prosta i tak naprawdę gdybyśmy poprzestali na tej historii, to film byłby krótszy, może dużo krótszy. Ale, ale nic mnie nie sprawia. Ja nie uważam, nie ja nie uważam żeby, żeby, żeby fakt, że historia jest króciutka i prosta było w jakimś stopniu e, ujmą nie, nie mówię, że to jest ujmą. Mówię tylko, że na przykład wątek e, królowej, która jakby w, na, na, na zapleczu tej całej wojny stara się coś tam pomóc, pomóc e, u, ugrać, jest e, słaby po prostu. No jest słaby. No może to jest wina, nie wiem, reżysera, może to jest wina scenarzysty, nie, nie wiem, czy ja to jest wina, jest słaby. I te dwa czy trzy monologii, które ona tam uskutecznia mm -hmm. i seria scen, które mają to pokazywać jest po prostu nieciekawa, bo my cały czas ca jakby cały czas nas ciągnie do tego wątku. no znaczy do wątku, no po prostu do, do, do... chcemy ciągle zobaczyć czy to. Czytałeś polebiec? komiks? Nie, nie czytałem komiks. Ja czytałem Ty, komiks. Ja Ty czytałeś, nie ja wiem. Ja <laughs> A czy znaczy, można stwierdzić, że to jest jakby wina Franka Millera na podstawie którego komiksu został zrealizowany ten W ogóle, według mnie Frank Miller teraz ostatnio To jest no. jakiś taki wielki boom. Guru, znaczy, znaczy, zawsze, bur... zawsze był, zawsze znaczy, był. Zawsze był, ale w końcu Hollywood zaczął odkrywać, że kurczę, że no to jest facet, który robi jakieś fajne filmy, prawda? No tak. Znaczy fajne komiksy i można fajne historie. Można z tego coś wyciągnąć. O, Hollywood chyba zaczyna powoli odkrywać, że są fajne komiksy. Tak. Bo, bo świat pomysłów jest tak bogaty i przy tak jak to technologii, jest tak jakby gotowy do wykorzystania. No, I... ja się dziwię, dlaczego jeszcze na przykład Torgala nie zrobił. No, jest no, masa, to... masa świetnych Fajne. pomysłów i takiej, no nie mogę powiedzieć literatury komiksowej, ale takich naprawdę dobrych, ciekawych komiksów, na podstawie których można zrobić świetne pomysły i wizualnie są fantastyczne. No w każdym razie wracając do, wracając do tematu. Nie zgrywał mi się rzeczywiście ten film, jeżeli, kiedy oni otwierali tam te usta. No ale kilka sekwencji jest po prostu no tak rzeczywiście. A czy wydaje mi się, tak jak ktoś powiedział, że cały głos narratora z Ofu, który, który, który leci przez cały film, to, to ma się to wrażenie, że, że rzeczywiście widzi się ten, ten tekst w, w komiksie. Dlatego, tak. że to są, to są jakby słowa samego autora, który komentuje sytuację, którą, którą widzimy. To czasami może drażnić w Dlatego, że, że oni tam. On, Słuchaj, Zofu, jak oni mówią. On mówi, maszerują, maszerują. Maszerują, no i no, to tak, martwią, prawda? Idziemy, Męczą idą, się i tak dalej. A jednak, w momencie, kiedy się to ogląda, to może drażnić. Ale w momencie, kiedy człowiek sobie pomyśli, że to początkowo było tekstem w, w komiksie n, e, autora, to w tym momencie to jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego tak, tak jest. No tak, ale to pytanie, to zawsze jest pytanie, tak? Jak daleko chcesz odbiec od oryginału, książki, nie wiem, komiksu, po to, żeby, żeby, żeby film zagrał, tak? żeby film był był jak czy... ciekawy. ciekawszy. jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. <głosy> Jeżeli chodzi o historyczną dokładność, to za nami był jakiś chyba student historii, czy student romanistyki, który po prostu zabijał nas przed jakimiś tekstami. No już nie pamiętam co on tam opowiadał. ale widać było, że się zna się na tym, zna, zna tą historię. Mm -hmm. I zdawało się, Boże jak, jak ja go żałuję, straszne to musi być, bo ono na ten, ten film, który jest robiony na podstawie komiksu. To to, to musi być. No, chyba ze złym nastawieniem przyszedł do tego kina, bo, bo to rzeczywiście nie jest to. Najśmieszniejsze dla mnie, też, jeszcze, jeżeli chodzi o ten film, było takie, jeżeli chodzi o scenariusz i taką, taką próbę jakby wtłoczenia, jakby zebrania tych wszystkich historii o Spartanach, było takie mm, wrzucanie na siłę, praktycznie. Do, ym, w, w, w kilku miejscach jest taki, taki, to są takie na siłę wrzucone typowe przysłowia albo takie z wyrażenia związane ze Spartanami, na przykład y, żona Leonidasa mówi, mówi wróć starczo. Albo, tak jak, albo no tak. Jest chyba, nie wiem, 5 czy sześć takich momentów, kiedy ja wywracam gałami do, do sufitu i mówię, Boże drogi, no dobrze, no tak, okej, okay, to widać. Ale że w nie, nie, miejscu... nie, nie, nie, to, to, to, to nie było minusem. Ja myślę, że to było. Nie było mnie to było. takie sztuczne. Nie, mi, a mi, mi się nie wydawało, żeby to było tutaj. To było po prostu inteligentne wykorzystanie historycznie zapisanych tekstów. Ja mi to było na siłę zrobione. Nie, niekoniecznie przesadza, przesadza. W każdym razie zacząłeś mówić na temat zgodności historycznej z, z filmu, z tym, co się działo naprawdę. Oczywiście to jest całkowicie coś zupełnie innego. Twórcy z, z, z góry. Nie powiedział, że to jest minus. Nie powiedział, że to jest minus. Ja wiem ja wiem, tak, absolutnie. ja wiem. ja wiem. Z góry zostało stwierdzone, że. E, znaczy, to było główne założenie tego filmu. Że e, twórcy nie chcieli opisywać prawdy. Tylko chcieli opisać fajną historię i posłużyli się wydarzeniem, które wydarzyło się naprawdę, w zupełnie innym filmowym języku. Po to, e, e, że tak powiem. E, Skłócił się z prawdą twórca komiksu Frank Miller, kiedy w ogóle stworzył ten cały komik, i skłócił się też e, e, autor, na znaczy reżyser. Mhm, mm okay. który, który po prostu stwierdził, że, że specjalnie porografia scen walki została specjalnie podrasowana, żeby była atrakcyjna. I że no, szczerze, tak. I powiem no, tak. Wam szczerze. Tak mu zupełnie poważnie, już abstrahując od tych wszystkich. Y pierdol, który wam opowiadamy, no tam wizualny i tam wykorzystania budżetów. No świetna jatka jest. No naprawdę. No jak się ogląda tych facetów, jest jedna sekwencja. Na samym początku, jak Spartanie zaczynają rzeź tych, tych biednych <grym> e, persów? persów? Persów? Tak, Persów. Chciałem persów. powiedzieć, turków. Persów. ups. Tych biednych Persów, którzy na nich lecą i niektórzy żołnierze wychodzą z szeregu jakby. Tam chyba właśnie wychodzi Leonidas i dwóch czy trzech żołnierzy. Mhm. I po prostu zaczynają balet. Ale ten balet oczywiście jest zrobiony w stylu MTV, czyli zwalniamy, przyspieszamy, zwalniamy, przyspieszamy. No jest po prostu fenomenalnie wykonany, no. Nawet jeżeli chodzi o zgranie kadrowe, to widać, że to jest wszystko przemyślane, w, jeżeli chodzi o centymetry na ekranie. Wszystko było montowane, ja myślę, no że to tak, był prostu tak, tak, tak. były no. dwa czy trzy plany i te plany są potem składane w komputerze. No, no naprawdę, no mówię zupełnie poważnie, to, to robi niesamowite wrażenie, to jest taki taniec. I jest tam kilka scen, scen rzeczywiście, które są tak zrobione. No ja po wiem, ja pod ja podnoża no, no, to noża. Jest, to jest Ten, ten balet bardzo, p... bardzo przypomina to, jak, jak się nazywał ten film, gdzie, gdzie, gdzie ci, ci policjanci z pistoletami tęczyli. O matko, wiem, z, z Bailem. Tak. Um... Ach, nie pamiętam. Ale to właśnie tak coś przywodzi tak, no coś takiego, tak. Tak, tak. W każdym razie wspomniałeś o, o, o tym, że, że tych biednych y, Persów tam... A propos Król tak. Xerxes, ktoś ładnie mi powiedział, że Król Xerxes też warto zobaczyć kostiumy, tak, tak. Ma makijaż. To rzeczywiście to są rzeczy, które są tam fantastycznie wykonane w tym filmie. <ślad> Król Xerxes wygląda jak... Żebym dobrze to powtórzył bramkarz z geowskiego klubu. <grym> Naprawdę jest tak obwieszony biżuterią, że, że, że trudno w ogóle mi sobie wyobrazić, jak on się poruszał. No, ale... Nie, nie, znaczy bardzo dobre. Znaczy, oczywiście wszyscy panowie, oczywiście, tam kaloryferki. Kaloryferki, tak jest. Tak. Jeszcze podrasowane komputerowo do tego wszystkiego. Bo tam, że też obsmarowali ich masłem, to jest mały, mały, mały pikuś. tak? No ja wiem, nie, nie, ktoś powiedział właśnie, że. Że to widać, że to jest podrasowane komputerowo, dlatego że bardzo widać, że niektóre kaloryferki są identyczne. To znaczy, można zobaczyć pewną taką, wie... pewien wzorek można zobaczyć. Pewnie pewien wzór. Programista się ułożył na komputerze. Dobrze się to ogląda. Fajnie tak, jeżeli, tak. Jesteście, jeżeli słuchają, słuchają nas mężczyźni, nie wiem, czy chyba głównie nas słuchają mężczyźni, to tak. Tak, idźcie, zobaczcie. Tak, Nie, kobiety, kobiety też, te, też lubią. Tak? tak? No, to no kaloryferki. W tej kaloryferki tej... chcą sobie zobaczyć. No. Główną rolę w filmie gra Gerard Butler, właśnie, mm -hmm. e, króla. Niektórzy mogą go pamiętać z dwóch filmów. Z Drakuli 2000, gdzie gra tytułowego Drakula i z Upiora w Operze, gdzie grał Upiora to jest niesamowite, dlatego, że e, to jest aktor, wystarczy mu zmienić fryzurę i, i zarost i jest zupełnie inną osobą. Ja go nie poznałem w tej roli. Ja zobaczyłem jakiegoś taki fajny facet, prawda? Ale zupełnie go nie skojarzyłem z na przykład z upiora gdzie on jest taki, taki. Ta część twarzy, którą oczywiście widać, jest taka idealnie gładziutka, on jest ładnie przestrzeżony i tak dalej nie ma się do czego przyczepić. Z, z, brodą, z brodą go nie poznajesz. Właśnie. To jest taki, można przyznać, że w, w tej roli on jest, on rzeczywiście wygląda jak, jak postać charakterystyczna. Bo to jest... Moglibyśmy wam opowiedzieć tak. masę ciekawostek, bo ten film, ale to możecie sobie w sumie przeczytać, bo, bo ten film naprawdę jest ciekawy jakby produkcyjnie, więc, więc jest masa ciekawostek w sieci na temat tego, ile oni zdjęć robili, a że był rok pro, rok processing trwał, hmm. e, a że coś tam, ileś tam robili na blue boxie ileś tam Fata. farby wylali na... Ale ciekawostkę czy ci powiem... To no, nie że... będziemy ja opowiadać, bo to wiadomo, to jest ciekawa po prostu produkcja technicznie. Ale wiesz, niektórzy, niektórzy zarzuca, zarzucają kompozytorowi, Taylorowi Batesowi, plagiat. Tak? tak, bo można się doszukać pewnych podobieństw pomiędzy Soundtrackiem z 300 i e, tytułem Andronicusa. O, to ciekawe. Tak, I są, są nawet w necie, można zobaczyć w ciekawostkach, gdzie są podane konkretne tytuły utworów mhm. z obu Soundtracków, żeby można było sobie posłuchać i, i porównać. Podobał Ci się tytuł Andronicus, tak a propos? To był ciekawy film. Ciekawy był, prawda? Ciekawy też taka fajna fuzja. Tak, abstrahując. Ja myślałem jeszcze tylko, bo to jest chyba jedna taka najfajniejsza ciekawostka, która nie dotyczy kwestii produkcyjnych, a mianowicie samej dystrybucji. Chodzi mianowicie o to, że spadkobiercy Persów, czyli Iran. Sprzeciwił się. Sprzeciwił się, ale to po prostu jest. Przepraszam, mogę ci. Tak, na chwilę tak, ci tak. przerwę. Powiem, czy ja mówiłem już, jak, jak komik Sasha za zareagował, jak Kazachstan oficjalnie zaprotestował przeciwko umieszczeniu jego strony internetowej, to czy dostępie, chyba dostępie jego strony internetowej dla obywateli Kazachstanu, bo on zrobił stronę internetową swojego filmu? Nie mówiłem, nie nie. mówiłem tego na antenie? W ogóle chyba nie mówiłem. No więc Kazachstan w końcu zaprotestował przeciwko no Poratowi. Tak. I borat zareagował fantastycznie, bo zwołał konferencję prasową i oświadczył jako borat, że absolutnie popiera Kazachstan i oni powinni zabić tego pierdolonego Żyda, Sasheba Koena. Te pierdolone Żydy zrobią takie głupie filmy. Ja się kompletnie zgadza z tym. I on popiera to w pełni jako obywatel Kazachstanu. Tak a propos zupełnie. No. No, nie, dobre, nie. dobre. No. Dobra. A w każdym razie... Iran... Iran zaprotestował. Tak, Iran zaprotestował. Tak, tak, tak. tak. Iran się czuje Urażony. spadkobiercą. Tak, spadkobiercą no. właśnie Persów. Persowie są przedstawieni w 300 co jako źli, wstrętni wojownicy, którzy... Brzydcy. Brzydcy, tak. jest okropny. To jest po prostu sama hołota. I oni po Jakaś prostu... zbieranina, co tam naszyli tak. z tak, tak, atakuje. Tak, tak, tak, tak, Bez honoru. Dziwki. <grym> <grym> Alkohol, kolczyki. <grym> Geje. Tak, no. tak, To ta, ta, ta ta prawda. prawda, rzeczywiście. Jakby tak Polaków przedstawili, też mi się wkurzył. No, w każdym razie Iran jest, jest oburzony prezydent się sprzeciwił, rzecznik rządu się sprzeciwił, irańska akademia sztuki się sprzeciwił. Po prostu, wszyscy, wszyscy ważni, notabele, no? notable. notabene? Nie, nie na tabele, na table, na table, na tabele, tak. no myślałem, że chcę powiedzieć na notabele. na tabele, na Wszyscy, wszy, wszyscy ważni, ważniejsi politycy w, w granie się sprzeciwili kategorycznie. Ten film jest zabroniony w granie. Nie ma się czemu dziwić, oczywiście, ale to, to, jest, to jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że. Że w Grecji ten film bił wszelkie rekordy popularności, pobiło nawet, nawet Skrzynię Marlaka, Piratów z Karaibów. Wszystko, co jest możliwe, to zostało pobita. Grecy uwielbiają ten film, nawet prawdopodobnie wejdzie do kanonu. Tak, To jest po prostu film, który zachwycił ich. No, w każdym razie, jak ktoś chce, może sobie wejść w internecie. Jest na jednej strony petycja irańskich widzów, którzy o dziwo oglądali film, pomimo, że jest zabroniony. No może wiesz, mogli oglądać granicę, ale pomyślcie sobie, naprawdę. Bo jakiś swego czasu taki pomysł, nie wiem, czytałem, oczywiście nic z tego pewnie nie wyszło, żeby jakiś polski milioner robił film e, z Gibsonem o Sobieskim Ja pamiętam na Marysieńcy. też chyba nawet opowiadaliśmy Super, tak, o tak. tym. Super pomysł. I wyobraźcie sobie, że pokazujecie Sobieskiego z takim kaloryferkiem <laughs> w taką tam taką pod tym Wiedniem. No, no to coś fantastycznego styl MTV zrobiona tutaj z, to, z tą husarią całą w tak zwolnionym tak, tempie wyrzynają tak, tam, wyżynają, piszono, tam to, no, tak. mały oddział Polaków. No, ale to, to, to jest coś takiego, coś takiego jest. co jest potrzebne, no takie po krzepieniu serca. Kuba, no tak, jak Sienkiewicz. jak Sienkiewicz. A, a na, najśmieszniejsze w tym wszystkim pomimo całego tego irańskiego sprzeciwu dla trzysetki, warto wspomnieć, że utwory śpiewane E, e, śpiewała wokalistka irańska. Naprawdę. naprawdę. No. To tyle ciekawostek, tyle naszych Ten film jest uh, kultowy, ten film, ten film będzie kultowy. no To jest jakbym co w jak Ci mówię. Ja, ja z tego faktu muszę podstawić ten film szóstek. Ja też. Ja właśnie zdałem sobie sprawę z tego, jak przypomniałem sobie, bo to tak naprawdę jest jakby poza naszą jakby jurysdykcją. Mam taką zasadę, już chyba tak raz mu robiliśmy. Nie, że... raz ja chciałem dać szóstkę, a ty stwierdziłeś, że nie dasz. Że nie dam. O, może też teraz mogę tak zrobić. To był. Nie, to, był, to była dzienna straż. <grym> zdanie, zdanie odrębne. Dzienna straż. straż. Tak, tak, tak. Jeszcze tak. co, znaczy, nie wiem. Ja może powinienem być takim głosem rozsądku i postawić taką ocenę, na jaką ten film zasługuje, czyli tam to więc powiedzmy truje z plusem. Czy... O ty, o. Czwórę na czwórę. <ślańc> nie, Piotr. G Kordesko. postaw szóstkę. No ja postawię szóstkę i Postaw tak? jesteś takim głosem ludu. Ludu. <głosy> jesteś głosem ludu, bo to rzeczywiście jest prawda. Natomiast ja no rzeczywiście mógłbym postawić czwórkę. Mógłbym postawić czwórkę, ale mm -hmm. jest, y wszystko, bo ten film... Y ja nie lubię filmów, które, y które są puste gdzieś tam w środku. No nie lubię po prostu, chociażby nie wiem, bo mówię zachwycony byłem. Naprawdę niesamowicie zachwycony byłem. Po prostu pijałem z zachwytu, jak oglądałem te sceny wielkie. I chyba większe wrażenie na mnie zrobiły niż na kimkolwiek innym, kto był ze mną na tym filmie, tylko mówię zupełnie prostu, że szkoda, bo gdyby fabuła była fajnie zrobiona, taka naprawdę dopracowana, to to byłby film po prostu, no, no powiedziałbym wiekowy, no. byłby naprawdę e, i mógłby osiągnąć dużo więcej niż już teraz osiąga i mógłby wejść gdzieś tam do kanonu, takiego mówię, ogólnego no, no, no, pina, no, no, no. bo historia jest fantastyczna, wykonanie jest niesamowite, tylko gdzieś tam brakuje kogoś, kto by usiadł Kogoś mądrego napisałby fajne dialogi, w Gladiatorze to zagrało, Gladiator wszedł do Kananu, a to jest film niesamowity, widowiskowy, mm. y, emocjonujący, świetnie zagrały, dobre dialogi, dobry scenariusz, świetna historia, no i wiadomo, no wszedł do Kananu, Trzysta nie wejdzie, chociaż na pewno będzie filmem kultowym. Na pewno, mm. szóstka, czwórka. czwórka, chciałem tylko powiedzieć, jak się skończyła ta historia z 300. To znaczy, powiem wam tak, że Sparta upadła na samym końcu. Ja nie mówię o, ja nie mówię o filmie, tylko ja mówię o historii. Mm -hmm. Sparta upadła, a wie dlaczego? Mm -hmm. Bo to co było ich siłą, stało się ich słabością. To znaczy Spartanie byli oczywiście żołnierzami, byli, e, to były jakieś takie drakońskie diety, drakońskie jakieś e, treningi itd., itd., itd., itd. To było państwo nastawione na wojsko. To było... No wiadomo, dokładnie znamy tak, historię. Dokład, no. do, dokład, i właśnie przez to, że oni zawsze brali udział w wojnie, zawsze walczyli itd., itd. itd. to w którymś momencie przestali się liczyć dla innych państw ościennych ze względu na to, że wystawiając tak licznie i zawsze tych wszystkich swoich wojowników, ich ludność została, wiesz, zmniejszona i w którymś momencie po prostu znaczenie wsparcia zmalało. Dlatego, że głównym powodem był spadek liczby obywateli w wyniku wojen. Przez to Sparta nie mogła już później wystawiać tylu ludzi, ile wystawiała kiedyś. Tym smutnym akcentem. Zapraszamy do odsłuchania piosenki. Zapraszamy do odsłuchania piosenki. Żegnamy się z wami. Um, utworem Skali Set z Paudesta. Do następnego. Ale skali razu... to znaczy ta skali. Ta skali, tak, tak, ta od Baldera. <laughs> Trzymajcie się, do następnego razu, mówił Oksza. I Kortek. Na razie.